Przepraszam, czy może ten przedział jest wolny? O, o, doktor Cieśliński! Doktor Groński, witam, witam, zapraszam, kopelat! A dziękuję, racja, racja. O. Dokąd pan zmierza? Ja do hrabstwa Harrow aktualnie. Mam się tam spotkać z profesorem Jarosławem Mandeckim. I mamy tam wspólnie przeprowadzić sekcję ciała niezidentyfikowanej kobiety na zlecenie, na prośbę lokalnej społeczności tego hrabstwa. E, proszę mi powiedzieć, czyżby chodziło o tego słynnego Dżerysława? Oczywiście, Dżerysław Mandecki. Intrygujące. Oj tak. A pan doktorze Wroński? Dokąd pan zmierza? Dokąd prowadzi pana los? E, ja również na sekcję, tyle że do Busan. Busan, to jeżeli się nie mylę, za niespełna godzinę, nie, troszkę ponad godzinę będzie pan miał przesiadkę. Zgadza się, w rzeczy samej. A może wykorzystalibyśmy ten czas, by nagrać razem podcast? Wyśmienity pomysł. Mam nawet przy sobie dyktafon. Wszystko, Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 1 kwietnia 2017 roku, słuchacie właśnie 127 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witam się z wami Szymas oraz jego gość Bedu. Siemanko, witam serdecznie. Cześć. Spotykamy się tutaj, by dokończyć naszą poprzednią wspólną audycję, czyli recenzję antywalentynek. Czy kochacie się? Bać. NMFA, zorganizowanego w lutym tego roku. W poprzednim epizodzie streściliśmy wam krótko wyrażenia z całego maratonu z tego, co się działo na widowni, i omówiliśmy pierwszy film i dość mocno się ze sobą nie zgadzaliśmy. No tak bywa. No. Ale to zdrowo. No, właśnie, mnie coś wtedy zaszkodziło, wiesz? Obudziłem się zamknięty w izolatce u szczytu Alp szwajcarskich. Nie wiem, co to się działo po prostu. No, czasem um, tak bywa. No. no, niestety, chyba za mało wody po prostu. No, albo przeholowałeś z wodą. Też możliwe. W każdym razie dzisiaj chcielibyśmy omówić dla Was kolejne dwa filmy z tego właśnie maratonu mhm. a mianowicie autopsję Jane Doe i pociąg do Busan Busan Heng czy też po polsku Zombie Express Już po maratonie pociąg do Busan był ok niestety początek mnie trochę zawiódł i jedna scena w finale bardzo, bardzo zaniża ocenę końcową za to lament moim zdaniem super i ogólne wyrażenie o co w pozytywne? A co u Bad Wolfa? No nie bardzo. Ale nie bardzo co? Wszystko. Czuję Chciałeś, żebym uporządkował filmy w kolejności od najlepszego do najgorszego. No, no to na pierwszym miejscu ex -expo. lament autopsja Jane Doe i lekarstwo na życie, a na drugim pociąg do Busan. A u ciebie? <głos> <głos> hmm. Powiedzmy tak, u mnie nie ma pierwszego miejsca. Na drugim miejscu może być pociąg. A później jest tylko gorzej. Autopsja też? No, zapowiadała się dobrze, ale końcówka była marnie zrobiona. Jak na taki pomysł. Okej. Okay. No to chyba się dość mocno nie zgadzamy. No, na pewno jeszcze to omówimy dokładnie. W tej sytuacji czuję się nieco przytłoczony ostatnim obrazem. Nie wiem, czy to było słychać, bo to jest tyle szumu w Nie wiem. Zaczniemy chronologicznie, zgodnie z kolejnością wyświetlania tych filmów na maratonie, właśnie od autopsji. Już po autopsji, zgodnie z oczekiwaniami, doskonale. A Bedwów jest dalej na nie. Niestety. Może na początek tradycyjnie krótkie wprowadzenie w fabułę. Otóż koroner przeprowadza wraz ze swoim synem, zresztą także z wykształcenia, koronerem, lekarzem medycyny sądowej czy czymś takim, no. przeprowadzają nasi panowie wspólnie autopsję ciała niezidentyfikowanej młodej kobiety i to z zewnątrz niemalże doskonale zachowane ciało skrywa w sobie tak wiele sekretów i sprowadza na naszych bohaterów kłopoty. I tak właśnie dokładnie wygląda ten film. Dzieli się na niej jako dwie części. Jedna z nich to ta sekcja i to jest naprawdę prawie połowa filmu, uh -huh. a druga część to już jej konsekwencje. Jak oceniasz tę pierwszą część? Może na niej się skupmy, chwilę się tutaj zatrzymajmy. Bardzo wciągająca, jeżeli chodzi o sposób przedstawienia, realizację tego wszystkiego. Bardzo łatwo się wczuć. Bardzo łatwo się tam zawiesić gdzieś w przestrzeni tego prosektorium i obserwować to wszystko, bo to wszystko jest bardzo fajnie, bardzo dokładnie pokazane. No i w taki sposób intrygujący, nie pozwala się to wszystko nudzić człowiekowi, widzowi oglądającemu. Do tego wszystkiego, te technikalia i te różne takie ciekawostki, typu to zapisywanie na tablicy na przykład obrażeń, rodzajów obrażeń, cała mapa tak jakby tych tych uszkodzeń ciała, e, wątpliwości, też wątpliwości. No, no ogólnie klimat tej sekcji jest naprawdę na piątkę, jak dla mnie. Dokładnie tak, sekcja jest przegenialna. Do tego mamy tych dwóch naszych mężczyzn, starszego, mm -hmm. starszy mężczyzna Tommy Tilden w tej roli Brian Cox i młodszy Austin Tilden, czyli Emil Hirsch. Koksa wszyscy znają, bo ja to brzmi. No, ale to prawda, Koksa wszyscy znają, tak. Tak, a Hirsch'a, Emila Hirsch'a, to jest facet, który grał główną rolę w Dziewczynie z Sąsiedztwa, ale nie tej mm -hmm. na bazie Keczama, tylko mówię o tej komedii z Elishą Cuthbert. Mm -hmm. Swoją drogą, nie wiem jak ty, ale ja ten film bardzo lubię, chociaż lubię go takim w sumie młodzieńczym sentymentem, bo mi się jakoś bardzo podobał z tych wszystkich takich komedii z wątkami miłosnymi, większość była wulgarna, taka taka tempa, takie podróbki American Pie, tak, a tak. to miało swój urok i zresztą Cadberg też tam... A. <laughs> wow, wow! Nie no, jeżeli o mnie chodzi, dziewczynę z sąsiedztwa też darzę sympatią. Ale nie no wiadomo, pozwa się Kasia, i mieszka pod trójką. Dziewczyny z sąsiedztwa darzy też sympatią i sentymentem. Mhm. I tutaj nasi panowie są takimi trochę dwoma biegunami. Z jednej strony, ujmijmy to od razu tak, że to nie są po prostu typy. Tak? To nie są takie kukiełki, tylko tak. to są ludzie z charakterem, ale chodzi o to, że mają troszkę inne podejście do swojej pracy. Mhm. Tak jakby. Cox, czyli Tommy, starszy pan, skupia się na faktach. Zadaje wciąż pytania w cyklu co? Co się tutaj dzieje? Co się wydarzyło z tą częścią ciała? Co się wydarzyło ze skórą? Co się wydarzyło tutaj? I tak dalej. A jego syn Austin znowu raczej zadaje sobie pytanie dlaczego? Jak gdyby chce się dowiedzieć nie tylko co spowodowało śmierć, ale dlaczego ktoś zabił tę, a nie inną osobę. Mhm. I to oczywiście z jednej strony trochę przeszkadza w samej pracy, nie? bo po pierwsze więź ze zmarłym w tej pracy, no to chyba też nie jest najlepsza rzecz, hmm. zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak niektóre z tych zwłok wyglądają, w jakim hmm. są stanie, a po drugie też to trochę niby zaburza to zdroworozsądkowe podejście, ale na ekranie to fajnie gra, pokazuje, że po prostu jest młody człowiek, który jeszcze nie ma tego pełnego dystansu, który też nie wie do końca, czy chce tak spędzić życie, właściwie to wie, że nie, na pewno nie tutaj, w tym domu, tak przez tak. resztę życia nie chce siedzieć z trupami, a czy będzie w ogóle pracował w zawodzie, tego nie wiemy. Ale to pokazuje taką fajną, nie dysproporcję, ale ciekawą zależność może między ojcem a synem tutaj. Do tego jeszcze pojawia się dziewczyna Ostina, Emma, Ofelia Lovibond, która w sumie nie odgrywa jakiejś bardzo dużej roli, ale na tyle, na ile mogła tutaj zagrać, to chyba też się nieźle wykazała. Nie? Bo mam na przykład scenę, gdy dziewczyna tak po prostu jest zaciekawiona. To jest taka też w miarę Jedna pewna Jedna z piękniejszych scen w tych Sympatyczna w filmie, tak. kobieta młoda i chce zobaczyć, jak pracuje ten jej ukochany. Y -y -y. y -y. y -y. y Tam wbija do kostnicy, do prosektorium i chce zobaczyć zwłoki. I mamy genialną sekwencję, gdy właśnie ojciec zachęca syna, by się zgodził. Y -y. Zgadza się. Piękna rzecz. Tak, i ogólnie cała ta sekcja. Widziałem jeszcze przed naszym seansem, przed maratonem, takie opinie w sieci, że ta pierwsza sekwencja jest obrzydliwa. Co nie, maraton? nie wydaje mi się. Ona ma dla mnie raczej charakter takiego twardego. Czasami się ogląda takie filmy dokumentalne. Dosyć, dosyć surowe. O, Ona jest surowa, ale nie obrzydliwa, jak mhm. dla mnie. Co do... Twardego, taki twardy science. No, no, no, Ja też byłem w szoku, i gdy ludzie pisali o tej obrzydliwości, o tym zapomniałem w kinie. A dopiero po science, i teraz na etapie research, tak sobie pomyślałem, że kurczę, jeżeli ludzi to obrzydzi to skąd się biorą ci wszyscy widzowie torture porn chociażby? Przecież tutaj nie ma gore. Praktycznie w ogóle może tam jest jakaś jedna... Ale nie, nie, nie, nie kojarzę niczego konkretnego, co bym określił jako gór, czy jako torture porn właśnie. A sama sekcja, ona jest właśnie bardzo estetyczna. Tak aż, aż niezwykle estetyczna. No, no można odnieść takie wrażenie. Znaczy ale to ja... też przez specyfika tego ciała, mm -hmm. bo widzimy te inne ciała, już są w trochę innym stanie też. No i zdecydowanie też on, one są bardzo różnorodne, też tam starsze, tak. Już ta tkanka jest zniszczona nie jest taka powiedzmy czysta tak, bo też to, jest, to są bardzo charakterystyczne zwłoki, wbrew pozorom. Już sam ten trup nam mówi, że coś tu jest nie tak, no bo. Na tyle, na ile się dowiadujemy z Fabuły, no, no tam gdzieś była zakopana w ziemi, tak? Tak, ogóle... doszło do jakiejś masakry w jakimś mieszkaniu. Nikt nie wie, o co do mm -hmm. końca poszło, kto jest winien, dlaczego ludzie się pomagdowali. I w związku z tym, że większość zwłok dało się zidentyfikować bez tak. problemu, to byli po prostu tam mieszkańcy tego konkretnego budynku. Tak, to jedne zwłoki znaleziono w zakopane w piwnicy, mm -hmm. nie do końca tam. W... A właśnie głowa wystawała czy coś, mhm. czy po prostu fragment tego ciała, ale nie wiadomo skąd się tam wzięły, więc prosimy o sekcję. No i w związku z tym, że ta masakra była dość brutalna, chociaż ona nie jest pokazywana, widzimy tylko tak. już zwłoki ekipę policyjną zdjęcia, to przychodzi prośba do naszego koronera, by ten zajął się tym jak najszybciej, by rano można było po prostu konferencję prasową zwołać. Tak, Taka tak. życiowa w sumie sytuacja. Mhm. W ogóle ta pierwsza połowa filmu to jest dla mnie taki bardziej nie wiem, thriller policyjny, nie właśnie śledztwo, to ta medycyna sądowa, w ogóle tutaj nie ma chorego, jest fascynująca nauka. No jest, to prawda, jest w tym coś takiego hipnotyzującego i bardziej raczej przy, przypominającego y, filmy sensacyjne typu nie wiem, kolekcjoner kości, albo, albo jakieś takie produkcje hollywoodzkie skupione raczej bardziej wokół tej fabuły kryminalnej, a nie nie na grozie, tak. Dokładnie tak, i tej obrzydliwości tutaj totalnie, czyli to jest właśnie poziom, nie wiem, discovery, tak, że widzimy czasami rzeczy, które, okej, okay, no są straszne, mamy zwłoki na stole, które, no tak. Roz, które kroimy, tak, na części, nie wygrywamy ten mostek i tak dalej, ale to jest pokazane tak, że nie wiem, ja nie musiałem odwracać wzroku, ani nie na tym filmie. A na przykład na lekarstwie na życie, przy scenie z dentystą, ała, tak. No tak, to, to było ok okrutne, okropne i obrzydliwe. Mhm. Mm -hmm. I po tej właśnie bardzo długiej części z sekcji, związek cały film nie jest długi, bo trwa 86 minut, nie mhm. na półtorej godziny, po tej części następują te złe rzeczy, o których tak często mhm. wspominamy, Nasi panowie zostają niejako uwięzieni w prosektorium, właściwie w trochę większej przestrzeni, bo nie tylko w samym prosektorium, ale w takiej, nie wiem, piwnicznej części budynku, przy tak. którym znajduje się to prosektorium, przy ich domu. I muszą tam się zmierzyć z kimś lub z czymś, tego też jeszcze nie zdradzimy. No i jak oceniasz tę drugą część? To starcie, tę eskalację wydarzeń. Za oknem burza. Radio przegrywa i, i dzieje się. No, na, na pewno było to dosyć e, zaskakujące. Znaczy, na, ten nagły wzrost tempa zadziałał na mnie dosyć, e, dosyć dobrze. Spowodował, że natychmiast e, tak, jakby to powiedzieć, usztywniłem się w fotelu w oczekiwaniu na, na ciąg dalszych wydarzeń. Sam ten klimat odcięcia, takiego uwięzienia, pomimo tego, że no wyjście zdawałoby się być tak blisko, tak? No bo to jest tylko poniżej poziomu ziemi gdzieś tam, w piwnicy. Tak? Wystarczyłoby wyjść na zewnątrz. Poziom minus jeden. Tak, tak? po prostu no, wystarczyłoby wyjść na zewnątrz z tej piwnicy i uciec, ale też do końca nie można. Poszaleje jakaś burza. Wiadomo, że tam na zewnątrz też czyha jakieś niebezpieczeństwo, tylko że no, bardziej naturalne. Tak? Więc ten klimat odcięcia na plus. Mm -hmm. I nagły zwrot akcji też później, kiedy się zaczyna coś dziać, również wysokie noty na mnie. Jeszcze w kontekście tych sekcji, gdy myślicie prosektorium kino, to pewnie przedstawiacie sobie przed oczami, wyobrażacie sobie taki nieszczególnie przyjemny pokój, taka przestrzeń sterylna, no okej, okay, to jest w porządku, ale taka też właśnie zimna, trochę nijaka, bez ducha, bez jakichś cech charakterystycznych, to, to tak nie wygląda. Tutaj ta przestrzeń jest w gruncie rzeczy elegancka, właśnie sterylna, tak, ale do tego ładna jest cały ten wystrój sektorium i okolic, bo wiecie, typowy sektorium w filmie jest nudne, zwyczajnie, tak? i akcja dziejąca się w takiej przestrzeni. Nie wiem, czy chciałbym coś takiego patrzeć przez półtorej godziny, a tutaj ta scenografia też została bardzo dobrze wykorzystana i mamy masę detali. Ty wspomniałeś, że masz właśnie tę tablicę mm -hmm. z różnymi notatkami, mm -hmm. do których też nawet wzrokiem można mm -hmm. powrócić tak, w międzyczasie, tak. by sobie coś przypomnieć, bo tam w czasie sekcji wychodzą na jaw różne dziwne rzeczy. I to wszystko jest na tablicy. Mamy kamery w tle, mamy lodówki, zarówno te takie na zwłoki, jak i takie na jakieś organy, próbki krwi, etc. Mamy takie różne sprzęty laboratoryjne na boku. Jest masa właśnie rzeczy, na których można zawiesić oko. Mhm. I dzięki temu, pomimo, iż to jest teatr, chciałem powiedzieć dwójki aktorów, ale w sumie trójki, bo nie wspomnieliśmy, że w rolę Jane Doe mhm, wciela tak. się Olwen, Catherine Kelly. Nikomu nie znana zapewne, ale odegrała rolę doskonale. Tak. Zagrała zimnego trupa. To prawda. Ale żarty na bok, to naprawdę ogląda się przyjemnie. Dodatkowo uh -huh. też, jeżeli chodzi o warstwę wideo i audio, tak samo. W ogóle tak jak w Lekarstwie na Życie chwaliliśmy ten motyw przewodni i tę taką mała uh -huh. samkę tak samo tutaj pojawia się Open up your heart, let uh -huh. the sunshine in. I ja na etapie oglądania filmu nie wiedziałem, że to jest normalnie funkcjonujący utwór, który ma kilka coverów, który poleciał nawet we Flintstone'ach i który jest naprawdę creepy. Tylko myślałem, że może to jest nie wiem, piosenka wymyślona na potrzeby filmu, czy istotna fabularnie, w sensie, że tekst jest częścią fabuły. Tak. I teraz to mi się wydaje jeszcze bardziej creepy, bo ten utwór, gdy słyszymy właśnie radio, które przerywa, takie jest burza, słyszymy zapowiedzi właśnie nadchodzącego huraganu, tam zmieniamy kanał i nagle leci. Ten utwór. It's all about the devil, and I mama ci mi I ten utwór, to robi się nieprzyjemnie. I to tak <coughs> bardzo nieprzyjemnie. No, zapowiedź zła. Tak, i jeszcze to typowe odwołanie, znaczy typowe, to bezpośrednie odwołanie do szatana. Mhm. Czy się sprawdza w filmie, czy nie, tego nie zdradzimy, ale gra to naprawdę świetnie. W ogóle ten film jest też bardzo spokojny, stonowany, jeżeli chodzi o efekty. On nie jest, on jest efektowny, ale nie efekciarski. Tak. Jumpscare Pojawia się chyba jeden jumpscare taki z prawdziwego zdarzenia, no, może dwa, ale ten drugi już jest tak trochę bardziej subtelny, mam wrażenie. Raczej film po prostu przeraża po pierwsze samą tą, tym miejscem i okolicznościami, a później tym, że nasi bohaterowie są osaczeni przez kogoś lub przez coś, mm -hmm. ale robi to właśnie tak całkiem świadomie i sprawnie. Nie? Tak mi się wydaje, nawiązując do tego, co mówiłeś jeszcze o tym prosektorium i o jego wyglądzie, to chciałem wspomnieć, że jak dla mnie to, to jest pierwsze w ogóle w filmie przedstawienie prosektorium, które jest tak jakby miejscem trochę udomowionym, uczłowieczonym, bo normalnie w filmach to faktycznie wygląda sztucznie, obco, nie? To są takie jakieś laboratoryjne klimaty. I jakby wszystkie te posektoria tak, wyposażała jedna i ta, ta, i jedna firma, i ta sama firma, wyglądają tak samo. Filmu, tak. A oni tam właśnie no, mają te swoje tablice, mają jakieś radio, biega kot, tak? Jest to takie miejsce bardziej normalne, bardziej ludzkie, co powoduje, że lepiej się wczuwamy w ten klimat, tak? jest to dla nas takie bardziej wszystko przekonujące. Ale zarazem właśnie nie przekraczają tej granicy, Ta. bo to prosektory mm -hmm. nie wiem, tam nawet to całe, to całe otoczenie, ten korytarz do niego prowadzący te pokoiki, pomniejsze jakieś tam archiwum, mm -hmm. pokój, gdzie można po prostu odpocząć, wypić kawę, one są wyłożone też takim ciemnym drewnem, Ta. tak, ale może nie heban, ale coś już w te rejony mm -hmm. idące. Do tego to wszystko to nie w półmroku, no bo jednak jest pod ziemią. Mhm. I jedynie, co jest też ciekawe, w tym prosektorium przede wszystkim ten stół sekcyjny tak. jest oświetlony. I w pewnym momencie nawet gdyby tak jak jedynym źródłem światła w tym domu tak. jest to światło nad tym stołem, mhm. co swoją drogą też jest ciekawe w kontekście interpretacji. Nie? No bo bohaterowie nie do końca wiedzą, co jest grane, jak mhm. sobie poradzić z tą sytuacją, w której się znaleźli. I widzimy to światło padające na stół. I jak gdyby to jest taka sugestia też odtwórcy, nie? że mm -hmm. tak tu macie rozwiązanie. Cały dom jest zaciemniony, tam jest burza, wichura. Tu. Odpowiedź leży przed wami. Mm -hmm. tak. Dosłownie leży. Tak. Mówiłem o tych detalach, nie chodzi mm -hmm. tylko o scenografię, ale mm -hmm. też o detale w samym prowadzeniu fabuły i w samym kreowaniu świata przedstawionego. Nie mm -hmm. Mamy na przykład wyjaśnienie skąd się biorą i dlaczego do tej pory się wiesza dzwoneczki przy stopach no. zmarłych. Tak. Mamy właśnie te wszystkie rekwizyty, lodówkę. Tam w pewnym momencie trochę krwi wylatuje. To wszystko jest prezentowane z taką maksymalną trwałością o detale. Mamy, nie wiem, muchę. Kto? To tak, o. o. Tak to jedna System, która może wywołać ciarki na. Mm -hmm. na I te złe warunki pogodowe, które czuć, chociaż niby jesteśmy zamknięci w budynku, bo my chyba nawet na sekundę nie wychodzimy z tego domu. Chociaż nie, tam są Jest chyba przebitki. Na, na początku taka scena. Ale chodzi mi o to, że my nie wychodzimy na tę burzę. Tam są no. chyba przebitki z zewnątrz, że wieje wiatr, ale my nawet będąc w budynku, my czujemy chociażby przez to radio. No. To rzeczywiście musi tak wiać, no. że aż sygnał zanika, no. że trzeszczy, etc. Że światła zaczynają mrugać. Mhm. Naprawdę super do gra. Aktorstwo, właśnie, bo ty chyba nie oceniłeś w końcu. Ja powiedziałem, tak już pozytywnie, ja powiedziałem, że pozytywnie oceniam, a ty? Bardzo mi się podobało przedstawienie relacji ojciec i syn. jak dla mnie wyszło naturalnie. Oni obydwaj się zachowują no tak, jak się właściwie powinni zachowywać bohaterowie filmu Grozy w dobrym sensie. Tak? O tu oni są raczej rozgarnięci, emocje są przekonujące, nie ma jakiejś tam hiperaktywności, czy hiperemocjonalności, grania na, na uczuciach przesadnego. Ten motyw dziewczyny podobał mi się w scenie, kiedy ona była zainteresowana pracą swojego chłopaka, natomiast później to się jakoś tak urwało i ona już była mało wyrazista. Tak, ale też był taki detal, bo była sugestia, że ona powróci. No, tak, powróciła. Tak, tak, powróciła, tak? Powróciła. Konsekwencja było. Mhm, mhm. To, to prawda, to prawda. Do y, gry aktorskiej nie mogę się w ten sposób przyczepić, no, nawet y, gdybym chciał. Czyli znowu realizacyjnie eee, wszystko też chwalisz? Realizacyjnie tak. Realizacyjnie i to będzie też nie tylko realizacyjnie, myślę. No, no to właśnie Są przejdziemy do fabuły. Jak ją oceniasz? Także tę drugą część, bo ta pierwsza część nie ma w sobie dużo treści, znaczy daje wskazówki do tej drugiej części, ale skupia się na tej sekcji, eee. a potem zaczynają się dziać rzeczy, no i... I co, i podoba Ci się wszystko co się dzieje? I kupujesz zwrot akcji końcowy I to czym to też się kończy, ten ostateczny finał? Kupuję prawie wszystko. Tam z takimi małymi wyjątkami, małymi minusami, ale generalnie fabuła mi się podoba. Obawiam się tylko jednego, ponieważ tutaj ten, te cechy takie charakterystyczne, czyli ta piochenka zwiastująca zło, i, i, i sama forma tego, w jaki sposób to zło się przemieszcza, dociera w inne miejsce, sugeruje, że mogą z tego zrobić jakiś, jakąś serię. Tak? Nie, nie do końca jest... Jeszcze... Znaczy, no jest po prostu taka możliwość, ale mi się wydaje, że to nie było podprowadzenie pod sequel, a po prostu sugestia tego, jak interpretować ostatnie wydarzenia. Mm -hmm. tak? czy, po prostu, czy to jest happy end, czy to jest mm -hmm. taki... Tak sobie się to zakończyło, czy może te negatywnie. Czyliś po prostu wiedział, co się wydarzyło i nie miał żadnych wątpliwości, ja to tak naprawdę odebrałem. Bo rzeczywiście to zakończenie mogłoby być spokojnie wstępem do sequelu, to ja totalnie tak tego nie widziałem w kinie. Nie czułem, że twórcy mi mówią ha, w następnym odcinku. Tylko zobacz, zdarzyło się to. I widzisz, to się wydarzyło potem. By może się wydarzyć, tak, czy może się powtórzyć, czy coś etc. No możliwe, ja to w ten sposób do tego nie podchodziłem, ale jestem skłonny tutaj też się przychylić do takiej interpretacji. Stephen King po obejrzeniu autopsji napisał na swoim Twitterze mniej więcej coś takiego, że autopsja Jane Doe to rywal dla obcego i dla młodego, wczesnego Cronenberga, musisz to obejrzeć byle nie samotnie. Zgadzasz się? To takie dosyć duże pochlebstwo ze strony mistrza, tak, tak mi się wydaje. Ale skoro mistrz tak twierdzi, no to w, w, chyba nie może się mylić. No. Znaczy, rzeczywiście to pierwsze zdanie troszkę no. nie pojechał, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że to, to jest dobry film, zwyczajnie bardzo dobry film. Do tego jakkolwiek może i druga część w teorii, widzieliśmy podobne rzeczy, mhm. to jednak przy takiej konstrukcji ja poczułem powieść świeżości. To było coś, czego w takiej formie nie widziałem chyba nigdy w ogóle. No to tak prawda, to prawda, bo tutaj mieliśmy niemalże dosłowne zetknięcie jakiejś takiej natury niezbadanej z nauką, tak? To było bardzo fajne połączenie. Bardzo fajnie ze sobą to kontrastowało. I to jest faktycznie taka rzecz, którą się rzadko widuje raczej w dzisiejszym kinie grozy, prędzej można to zobaczyć w jakimś takim bardzo dobrze zrealizowanym serialu, tak? I też to poruszanie tematyki śmierci, bo teoretycznie horror. No. w każdym horrorze praktycznie giną ludzie i to często masowo, a jednak ta tematyka śmierci jest traktowana po macoszemu, tak? No po prostu ludzie umierają i tyle, tak? Jak kogoś polubisz, to jest ci smutno, kto umiera, a tutaj stykasz się z tą śmiercią zupełnie innych wagunkach i ta śmierć jest tematem tego filmu tak? to prawda zgadzam się z tym e, wydaje mi się że tutaj na początku kiedy mamy to takie naukowe podejście i przez to naukowe podejście przebijają się pewne emocje bo jednak oni pomimo swojego profesjonalizmu ojciec i syn nie potrafią powstrzymać jakichś takich swoich pewnych odczuć wspomnień to wszystko w nich cały czas siedzi i to wszystko doprowadza do tego, że z tą śmiercią się trochę oswajamy, tak? Tak jakby y, ktoś nam mówił, y, prezentując ten film, teraz usiądź, wyluzuj się, nie, nie, nie musisz się aż tak bardzo tym wszystkim przejmować, po prostu daj się ponieść, tak? A później nagle to y, zostajemy chwyceni znowu w taki jakiś dziwaczny, mroczny niezrównoważony nie, nie i, i, i nie dający się racjonalnie wytłumaczyć y, jakiś taki, jakąś taką przestrzeń tak? pomiędzy jawą, snem, życiem, śmiercią. Mhm. i potem właśnie przechodzimy od tego policyjnego thrillera tak. do chorego do zwyczajnego tak. i do chorego takiego mocnego, przy czym wiadomo, mamy małą ilość bohaterów, więc to nie jest tak, że jakoś głowy lecą ale dzieje się mhm. i, i w związku z tym, że ci bohaterowie byli dobrze przedstawieni w pierwszej części, to my się z nimi zdążyliśmy już zżyć i rzeczywiście czujemy, że no, sytuacja jest nieciekawa, współczujemy im, kibicujemy im. I potem mamy finał mhm. i powiem ci, że finał też był dla mnie zaskoczeniem, bo to był dobry finał, dobry dla horroru też i dla takiego filmu. Spodziewałem się szczerze mówiąc, właśnie takiego typowego zabiegu jakich w sumie jest. Spogo w kinie wiozy. nie chcę powiedzieć czy, czego dokładnie, no bo wiesz, wtedy zgadza co się wydarzyło. Nie wiem, dokładnie wiem o co ci chodzi. I powiem szczerze, że ja też się spodziewałem jakiegoś takiego typowego zakończenia dla współczesnych filmów, ale na szczęście to był taki trochę powrót do starej, dobrej klasyki, tak? do klasyki z jeszcze z klasy, Bo to tak. też można było łatwo zepsuć mhm. to, co się wydarzyło w końcówce. Yy, zrobić z tego też coś typowego mhm. tylko z tej starszej mhm. szkoły, a tu wyszło niby po staremu, ale oryginalnie, sprawnie mhm. i mocno. Mhm. No właśnie. I końcówka tak. była naprawdę mocna. Dobrze, to polecamy obaj. Tak jest. No to w tym tygodniu się zgadzamy. <laughs> jeszcze nie wspomnieliśmy. To jest film, za który odpowiada Andrzej Ewredal. Czyli twórca, łowcy, troli między innymi. I tutaj naprawdę kciuki w górę dla Ewredora. Andre jesteś wielki. Jesteś jak troll. Nie, dobra to do był głupie. Raczej dziękujemy, że nie byłeś trollem To też. Dobrze, to myślę, że przechodzimy do drugiego filmu. Mhm. Czyli do pociągu do Busan. Busan Hang. Mhm. Czy też w polskiej wersji językowej <laughs> Zombie Express. Bardzo tak, polska wersja językowa. Jak już mi to Bedwur wypomniał chwilę A, temu. To taki żart. PKP Intercity. Dzień dobry. Proszę o przygotowanie biletów do kontroli. Proszę pana. Proszę pana. No i słuchaj, w ten właśnie sposób jeżdżę sobie do bawy, nie płacąc za bilet, już pięć podróży i ani razu mnie nie złapali, żadnego mandatu, nic. Niesamowite. Niesamowite. Pociąg do Busan to także film z 2016 roku, jak wszystkie produkcje z tego maratonu. Jest to kino koreańskie. Opowiada nam o pasażerach pociągu jadącego z Seulu do Busan. Już za chwilkę wyjaśniam którzy próbują przetrwać wybuch epidemii, epidemii zombie, epidemii zmieniającej ludzi w żywe trupy. Dlaczego powiedziałem, że jadą do Busan? Myślę, że to jest chyba jedyne wytłumaczenie dla tego absurdalnego polskiego tytułu. Chodzi o to, że w oryginale mamy to Busan, mhm. po koreańsku to jest Busan, Mm -hmm. Ale po polsku to miasto, to jest mm -hmm. drugie największe miasto w Korei i największe miasto portowe Korei południowej, nazywa się Pusan. Tak mm -hmm. jest po prostu nazwa geograficzna tłumaczona. I gdyby to był pociąg do Pusan, mm -hmm. no to pewnie też by ludzie się zbuntowali, że dlaczego jest Pusan, a nie Busan, bo kto by zajrzał na mapę, tak? I kto się zna na geografii. No, albo po prostu żeby przyciągnąć ludzi yy... Którzy nie będą wiedzieli, jakiej produkcji to jest film, po prostu zrobili Zombie Express. No znaczy, to, no to, pewnie... to jest taki typowy chwyt marketingowy, tak? Można hmm, by to było to, pomylić nie. po samym tytule z jakąś amerykańską produkcją, a tu niespodzianka. W każdym razie, no tytuł nadal jest polski słaby, ale skupmy się na fabule. Ja w mimo. ogóle muszę powiedzieć, odnośnie tego tytułu, ja. Nie rozumiałem Cię, jak żeśmy się spotkali za pierwszym razem na e, maratonie i kiedy Ty mi mówiłeś pociąg do Busan, to ja słyszałem pociąg do busa i tak sobie myślałem Boże, co za idiotyczny tytuł, to jest no jak taka komedia <grym> nie ma się i ja się spodziewałem, myślałem, że to będzie jakiś taki, wiesz film raczej komediowy, to był film autobiograficzny o moim powrocie z Erasmusa z Niemiec jak mi uciekł bus i musiałem pociągiem pogodzić <grym> <grym> przez Niemcy a no to wrócić, teraz bo... wszystko jasne tak, pociąg do bus no. te... najlepsze scenariusze pisze życie jednak, no to jest do... Dokładnie. tak. Ale nie, tutaj nie mamy akcji w Niemczech, tylko w Korei Południowej. Naszym głównym bohaterem w ogóle bohater jest tutaj po pierwsze zbiorowy, bo mamy pewną społeczność ludzi, ale też mhm. mamy jednostki, które się wyróżniają. I tutaj przede wszystkim trzeba wyróżnić tatę ojca i jego dziecko, mhm. czyli Seoku i Suan w rolach tych Yu Gong i Kim. I chyba będziemy, zostaniemy po prostu przy tacie i dziecku, nie? Tak, tak. I oprócz tego, myślę, można wyróżnić, nie wiem jak to ująć, przyjaciela z pociągu naszego ojca, tego mężczyzny trochę wysportowanego, męża kobiety w ciąży, tak. który tam też odgrywa bardzo ważną rolę w fabule, mhm. oraz prezesa, dyrektora, strasznego człowieka, który tam dba tylko o własny interes. No, taki, taki typowy przedstawiciel kapitalizmu, nie zwracający w ogóle uwagi na potrzeby innych, myślący tylko o sobie. Tak? I mamy tę naszą, no powiedzmy, piątkę z tą kobietą w ciąży mhm. oraz tam grupę innych, mniej lub bardziej istotnych pasażerów. Mhm. Jest ta grupa istotnych postaci troszkę większa, ale nie będziemy nie. teraz wchodzić. Ja bym jeszcze te, tam. Do, do, do tej grupy dodał moje dwie ulubione postaci z tego filmu, czyli siostry. Tam są takie dwie hakty Dwie starsze siostry. Tak. Mamy jeszcze ciastny. Bezdomnego, który jest istotny, mm. mamy dwójkę zakochanych sportowców, czyli liderkę i mm -hmm. bejsbolistę i jeszcze kilka innych mniej lub mm -hmm. bardziej istotnych osób. No i wsiadają oni do pociągu w Seulu mm -hmm. i chcą dojechać gdzieś tam po drodze. Część do Busan, nasz bohater chce dojechać do Busan, bo obiecał swojej córce, że zawiezie ją do Marki. Mm -hmm. Ojciec samotnie wychowuje córkę, Facet, z mu się dobrze chyba w życiu powodzi, pracuje chyba jako akcjonariusz tam w sektorze finansowym, czy jakoś tak na pewno dobrze w zarabia. Duże korporacji, tak. I niestety jako ojciec sprawdza się dużo gorzej niż jako pracownik, gdyż jedyne, co robi dobrego dla dziecka, że dobrego w jego rozumieniu dobrego, to kupowanie mu drogich prezentów. Przy czym to też doprowadza ad absurdum, bo okazuje się, że z okazji urodzin po prostu bezmyślnie przez swoją chyba też sekretarkę kupił dziecku konsolę, którą mhm. kupił mu też wcześniej z okazji jakiegoś innego święta. I to jest potwornie smutna scena w gruncie rzeczy. Kale. Chociaż niby jest przedstawiona tak trochę z przymożeniem oka, to to jest smutne. No bo to, jedno, to, to jednak pokazuje to, co się dzieje w obecnym społeczeństwie trochę. Ja myślę, że wielu dorosłych ludzi, którzy w tej chwili stoją przed takim wyborem kariera albo dziecko. Rodzina. Albo rodzina po prostu i próbują to połączyć, to się też znajduje w podobnej sytuacji. To jest trochę jak taki jakiś, nie wiem, to jest tak jakby mieć Alzheimera. Trochę. Niby... Y Niby kontaktujesz, niby chcesz nawiązać te relacje, próbujesz, ale no nic ci nie wychodzi, tak? Nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Albo, albo, a zwłaszcza w Azji, tak? gdzie jednak te podejście do pracy, etos pracy wygląda tak, zupełnie inaczej tak. niż u nas. No i nasz bohater w związku z tym, że zawalił sprawę urodzin, został poproszony przez córkę, by po prostu zawiózł ją do matki. No, hmm. Nie ma wyjścia, że znaczy ma wyjście, no ale on nie jest złym człowiekiem, jest beznadziejnym ojcem. Hmm. Zgadza się więc i jadą do, do Busan. Mówmy już Busan, bo będę będzie mi się mylić. No. i w pociągu nagle się okazuje, że na dworcu pojawiają się, znaczy na dworzec wpada i też do pociągu wpada jakaś okaleczona kobieta, się okaleczony mężczyzna i coś ma roczą pod nosem. No i tak się zaczyna nasza epidemia zombie. Zaczyna się w Seulu, przynajmniej tak myślimy, ale rozprzestrzenia się po całym kraju tak naprawdę. W ekspresowym tempie. Nomen, omen. Hmm. I nasi bohaterowie w pociągu, gdy epidemia także tam zaczyna się rozprzestrzeniać, po prostu starają się przetrwać. Jakie to są zombie? Są chyba w miarę charakterystyczne. Tak jedyne, co je wyróżnia, to to, że. Atakują, gdy wyczują człowieka przy pomocy zmysłu wzroku. Gdy widzą ludzi, atakują. Gdy ich nie widzą, to mhm. raczej to ignorują. Mhm. Mhm. Niby reagują też na bodźce dźwiękowe, ale to na zasadzie odwracają się, by spojrzeć, tak, czy tam czegoś nie ma. Mhm. No ale to trzeba przyznać, że w tym filmie to jest tak dosyć klimatycznie fajnie przedstawione, nie? To jest taka fajna cecha charakterystyczna, niby odgrzewany stary kotlet, no bo już to widzieliśmy w wielu filmach, ale jednak dobrze pokazane. No? No w sumie rzeczywiście niby stary zombie, ale czymś tam się wyróżnia, mhm. racja. Przy czym mnie się ten wybuch epidemii nie spodobał. Znaczy sam początek to dla mnie było trochę takie High School of the Dead hmm, na dworcu. Sarenka. No po prostu mamy ten zalew zombie, takie połączenie właśnie klimatów z tego anime, z World War Z troszkę, stado zombiaków, które tam biega i Potem w tym pociągu też było troszkę przerysowane, się, nie troszkę, ci te zombie po sobie po prostu biegły, taka fala po prostu Ale zombie się ty, przelewała. Ale to też był y, genialny motyw charakterystyczny, który wyróżnia ten film, bo to było bardzo dobrze pokazane, oni byli jak taka fala właśnie. Tylko właśnie, bo to się pojawiło raz, dlatego mhm. troszkę mi się to gryzło, bo to było takie właśnie bardzo niefilmowe wręcz, to było no. aż hmm. jak właśnie, jak z komiksu, nie? No, y, no. Przerysowane. Wyglądało spokój, tylko że to potem nie powróciło. I tak sobie pomyślałem, ten początek był taki trochę... No, okej, okay, wybuchła epidemia, mm -hmm. zombie biegają, tyle. I potem zaczynamy poznawać bohaterów. I mm -hmm. ta część środkowa mnie się bardzo podobała. Gdy właśnie przedostajemy się przez te kolejne przedziały, gdy staramy się uniknąć ataku, Tam potem jest postój na pewnej stacji, który oczywiście nie kończy się najlepiej dla bohaterów, potem zostają podzieleni na kilka grup, i to też świetnie wypada, bo dzięki temu możemy się bardziej skupić na jednostkach. Tak. I po prostu akcja jest prowadzona równolegle. Możemy poznać jakieś cechy charakterystyczne, umiejętności, zdolności, motywacje tych bohaterów. Jeszcze bardziej podzielić ich na tych, których lubimy, szanujemy i tych, na których nam nie zależy. Ta relacja jest budowana. To jest też plus tego filmu, dlatego że nie wszystkich poznajemy od razu. tak? Uczymy się ich. Możemy ich później odróżnić od siebie, tak? nie mylą nam się zachowania. Tak? Kiedy mamy jakąś scenę, mniej więcej jesteśmy w stanie wyczuć, co czuje ten bohater, jaki ma plan, tak? co mógłby zrobić. Mnie się to też bardzo podobało, bo tego brakuje w wielu filmach w dzisiejszych czasach. Mhm. Do tego nawiązują się relacje między samymi bohaterami. Tak jak powiedziałem, tego mężczyzny jednego, on się nazywał Sąchwa, nie jestem w stanie go opisać żadnym słowem, jak tylko o tym późniejszym przyjacielem naszego ojca. Tak, tak? związuje się ta taka męska przyjaźń mm -hmm. i pewna nić porozumienia, wola współpracy. Tak samo między innymi bohaterami. Tam nie mam bo mamy te dwie siostry, nakład się znały wcześniej i wiemy, że im na sobie nawzajem zależy. To jest istotne, bo tam do tego dochodzi też ten dramat jak gdyby, tych osób tak. i na tej płaszczyźnie to jakoś tam gra i mamy apokalipsę zombie, więc co tu dużo mówić, większość osób ginie prędzej czy mhm. później. I co ciekawe, też giną osoby, które w sumie są bardzo istotne dla całego filmu i to jest czasami troszkę szokujące, tak. bo ktoś mógłby pomyśleć, że a, ci, ci, ci, ci, ci, ci na pewno przeżyją, a tutaj psikus. Twórcy nie grają sobie aż tak bezpiecznie. Mhm. No i potem mamy finał. Z finałem już mam większy problem nie mówię nawet o absolutnym zakończeniu, mm -hmm. ale o tym jak się kończy na przykład wątek prezesa, dyrektora. Mm -hmm. Ja tam straciłem imersję totalnie. Moje zawieszenie niewiary padło, nie podobał mi się jeden, dosłownie jedno zagranie bardzo mocno zepsuło mi końcówkę filmu i już do końca tak sobie oglądałem na zasadzie, no, spoko i szkoda, bo ten środek mnie wciągnął, a potem jeden zabieg popsuł No tak się zdarza. Tak się zdarza właśnie w momencie, kiedy ktoś próbuje przekombinować scenariusz, bo się boi, że, że no, no będzie za mało tego napięcia. Tak? No i mnie też się wydaje, że koniec prezesa, tak to nazwijmy, tak. bez dwuznaczności, jest to, jest to jest to taki zabieg, który miał jeszcze Doładować napięciem ten film, chociaż niepotrzebnie, bo tam napięcia nie brakowało. Tak? Ale właśnie w... miał zbudzić takie negatywne. W momencie, jeszcze, gdy właśnie to napięcie sięgnęło zenitu, to, to było tak, tak absurdalne, no właśnie, no właśnie goteskowe niestety groteskowe. troszkę mi to popsuło. Ale dobrze, może wejdziemy na sekundę jeszcze w spoilery, na sam koniec. Ale dobrze, na chwilkę to zostawmy. Czyli tak, czyli mamy zombie. Niby nic nowego, ale troszkę się wyróżniają. Mamy te starcia z A mi podobały Ci się? To Bardzo. By... Zarówno pomysłowe, indywidualne, jak i te grupowe? Tak. Mhm. Pomysłowe. Tu się zgadzam. Starcia były w porządku. Przechodzenie przez te niektóre wagony... To było troszkę... tak, Znaczy troszkę to było mocno naciągane, ale mhm. na szczęście tak to pokazali, że dało się przemknąć oko mhm. i po prostu przejść z tym dalej. Moc hordy. Czuć, tak? Owszem, pokazuję kciuki tutaj tak, do tak podcastu. Jest. Pokazuję w podcaście, w nagraniu, audio kciuki do góry. Tak, błędka <śmiech> reakcja. Lokacje? No, lokacje, to zależy o czym mówimy, o, o wnętrzu pociągu. No właśnie o to chodzi, że nie było tylko wnętrze, bo ja myślałem, mhm. że sama ktoś się rozgał wnętrzu. ale mieliśmy pociąg, no jak gdyby taką przebieżkę przez ten pociąg. Tak. Mieliśmy stację, mieliśmy pociąg wykolejony. Mieliśmy... Rozjezdnie, gdzie się różne pociągi spotykały. Tak, w ogóle takie miejsce, gdzie tych pociągów jest dużo. Mieliśmy lokomotywy, troszkę tych scenografii, tak. lokacji było. że Zróżnicowane. Dużo bardziej monotonnie, więc to też raczej na plus. Czyli tak, zabawa była, akcja mm -hmm. była, mm -hmm. napięcie było, mm -hmm. ten obyczaj był. Przy, mm -hmm. Właśnie ja mam z obyczajem problem, wątek prezesa no, zmarnowany. Ja wiem, I też powiem ci, że mam trochę problem z głównym bohaterem, też przez wątek prezesa, bo on, jaki był na początku, to już powiedzieliśmy, mm -hmm. I on w toku fabuły niby się zmienia. Mhm. Rozwija się tam. Mamy takie pojedyncze wydarzenia, które mają prowadzić do jego przemiany wewnętrznej. Tak dosłownie no, można no. by nawet wyliczyć, że w tym miejscu tak. zwraca uwagę na potrzebę tego. W tym Nie. miejscu zwraca uwagę na to i to. W tym miejscu zaczyna rozumieć spojrzenie córki na dane kwestie. Mhm. I to jakoś tam jest zbudowane. Trochę łopatologicznie, ale sprawnie. I niestety na koniec moim zdaniem on znowu jest tym tępym pracownikiem korporacji z początku. No bo wiesz co, to jest... To jest może trochę tak, że trudno wyrzucić z wnętrza tego korpor korposzczura, nie? tego pracownika korporacji. Mimo wszystko... Yy... Ale w obliczu takiej katastrofy, w obliczu zagrożenia życia dla tej córki, która jednak jest dla niego istotna przecież, mhm. i do tego jeszcze nie tylko córki, bo tam były inne osoby, ja nie mam pojęcia, co bym zrobił w takiej sytuacji. Zawsze jak oglądam takie filmy, to bym się. To się zastanawiam, tak? A Nie te... no, ja tu wiem. To, to, to, to było jedno wyjście i po prostu. Tyle. No. Ja bym się nawet nie zastanawiał. No. I ja bym przerwał nagrywanie podcastu na sekundę zrobił swoje. I... No, różnie to bywa. Różnie to bywa. Jednym się to będzie podobało, innym nie. Może to jest też jakiś taki aspekt kulturowy w tym zawarty? Że może nie. oni jednak, znaczy oni, mam na myśli Korańczyków, może jednak są aż tak bardzo przyzwyczajeni i podlegli tej, tej władzy jakiemuś takiemu korporacyjnemu życiu, że, że nie potrafią się do końca przełamać. tak? Może wyrażają tę chęć przemiany, natomiast w praktyce nie są w stanie tego zrobić. Może to był jakiś taki Wyraz tego. Nie wiem do końca. Hmm, może Chociaż nie do końca dokupuje Jeszcze może się zastanawiacie w ogóle, dlaczego pociąg do Busan trafił do Polski kin, tak? no, a, a, polskich kin? Kino koreańskie w polskich kinach w ogóle. Dlaczego? Rzadko się zdarza. A to się okazuje, że jest to chyba największy sukces w historii kina koreańskiego. Największy taki blockbuster, który się przebił. W sumie to on w Stanach nie zarobił fortuny, ale na rynku azjatyckim, na chińskim, to jest chyba najlepiej sprzedający się w koreański film w historii. Kosztował w przeliczeniu na dolary około 8 milionów, a zarobił chyba 87 milionów, czy coś takiego. Więc przebicie przeogromne, a on cały czas jest wyświetlany w kinach na świecie i ma cały czas dystrybucję szeroką, więc jeszcze może troszkę sobie dorobić, potem jakieś DVD i inne rzeczy. Więc sukces Ktoś ekonomiczny... Ktoś kupi prawa, zrobi wersję amerykańską, tak, tak, tak. Już są plany na remake. Do tego no. jeszcze powstał prequel. W ogóle za film, za scenariusz i reżyserii odpowiada Sang ho -yę. I facet nakręcił też prequel, przy czym w formie animacji, bo on wcześniej kręcił animę, animację. Przy czym ona nie jest dostępna Zgada. po angielsku chyba też jeszcze nie Przynajmniej jakiś czas temu jak sprawdzałem nie widziałem. Seoul Station się nazywa po prostu. I no. to jest prequel, który pokazuje wydarzenia z perspektywy tego, co się działo tuż przed wyjazdem pociągu, tak? co ale się dzieje jest, na stacji w Seulu. To jest też ciekawe rozwiązanie. To taka prawdziwa podróż w, przy poznawaniu tej historii by była. Tak? Od animacji poprzez film pełnometrażowy i może kto wie, później powstaną jakieś komiksy? Jest jeszcze pomysł na sequel podobny. nie wiadomo, hmm. czy powstanie, ale... Krążą plotki, że może, może coś kiedyś. Tam. No nie wiem, nie wiem. Ja nie jestem fanem drugich części, ale. Znaczy, z drugiej strony to mógłby być po prostu. Wiesz, to nie byłby sequel Sensu tylko to byłby po prostu film w tym uniwersum pewnie. Mm -hmm. Kontynuując już, nie wiem, na przykład, co się dzieje w Busem, w tym czasie może. Co się dzieje w Busem? Myślę, że dałoby się to jakoś rozegrać. Nie... Byle, byle nie przekombinowywać albo nie, nie znowu jakoś tak odcedzać tego wszystkiego, tak jak było z Cloverfield Lane. Bo Cloverfield Lane aż tak bardzo odstawało od części pierwszej, że no... No nie, myślę, ale tutaj wiesz, nie. tutaj masz te zombiaki, no chyba nie byłoby schronu, tak? Dobra, mhm. zobacz, tam razem są nie, zombie, nie wychodzi. Nie nie, nie, nie byłoby schronu, ale jakbyśmy na przykład nagle zaczęli kręcić z rąsi wszystko, wiesz, jakby to, był, jakby to było nagle found footage. Ale co jest ten found footage z kolei? Jeszcze nie widziałem. A, a było w jakimś, e, w, chyba w APCs Of Death, było e, w drugiej części, albo w trzeciej, bo tu już chyba trzecia już. Nie, nie było. nie było trzeciej. To druga, to w drugiej. To w drugiej było. Nie no wiem, dobrze. możliwe. W każdym razie. Dobra, a to polecasz? Polecam. Zdecydowanie. Ja też. Dobra rozrywka. I jak już wspomniałem tydzień temu, właśnie tydzień temu, Boże. Jak już wspomniałem w tym poprzednim odcinku o antywalentynkach, nie będziemy rozmawiali o. The Wailing, uh -huh. bo ciebie zmogło po prostu już zmęczenie na tym ostatnim no filmie. I on był też potwornie znudzenia. długi, czyli ciebie znudził ten początek. No, no, niestety. Mnie za to wciągnął, ale, ale to jest trudny film, nie chcę go mieć w pojedynkę i znam osobę, która zna się na koreańskim, w ogóle azjatyckim kinie no. i być może uda mi się ją tu ściągnąć, pracuję nad tym. I bardzo dobrze. I wtedy usłyszycie, co sądzimy o Wailing, bo nie, a chciałbyś oczywiście podejście już na świeżo, tak w sensie pełen energii czy znaczy, tak, pamięta. ale to jest na, to na pewno jest taki film, którego się nie da obejrzeć w trakcie maratonu. Ja, wydaje mi się, że to trzeba by było obejrzeć w ogóle jako samo dzieło. I, I dopiero się wgryźć w to wszystko, no bo on ma mnóstwo nawiązań do takiej azjatyckiej kultury, tak, historii, do, do historii, do no i jest w ogóle ten sposób takiej kulturowej prezentacji po, ca, ca, wszystkie te aspekty y, życia, życia po śmierci, jakichś takich zjawisk paranormalnych, wierzeń, to jest tak y, krucha i skomplikowana konstrukcja, że trzeba by było do tego podejść naprawdę na poważnie i to mówię tak, no to już jako główne danie by musiało być wtedy. Mhm. I ja prawdopodobnie kiedyś ten film zobaczę drugi raz, dlatego że ja doceniam, ja tam widziałem pewne nawiązania do takiej klasyki kina jak Egzorcysta na przykład, był tam taki klimat plemienności też charakterystyczny bardzo dla, dla filmów azjatyckich, w ogóle dla filmów zagranicznych, które w jakiś sposób próbują nam w krótkim czasie zaprezentować tą esencję kultury. I mnie to ciekawi, ja to bardzo lubię, tylko no mówię, to już był jakiś taki moment trochę zmęczenia, też znudzenia. Nie do, końca, nie do końca mnie wciągnął ten film na początku, dlatego ja się teraz poddaję i oddaję możliwość omówienia tego komuś, kto jest lepiej zorientowany w temacie. Mm -hmm. I tak też się, mam nadzieję, stanie i mówię o sobie, broń <grym> Boże. A teraz może podsumujmy w takim razie maraton. Który film podobał Ci się najbardziej? E, jakby się tak zastanowić, wydaje mi się, że na pierwszym miejscu będzie autopsja Jane Doe, chociaż ja po wyjściu z kina od razu uznałem, że pierwszego miejsca w tym maratonie nie będzie. Ale jeżeli już, no, uhonorujmy w jakiś sposób Jane Doe. Później na, na drugim miejscu byłby właśnie Zombie Express z nieszczęsnym tytułem. Następnie byłby Lament, a na samym dole u mnie w ocenie Lekarstwo na Życie. O, aż tak, pomimo tego już na Lamencie jest. Tak, aż tak pomimo tego, bo... no. Oglądanie, rozmawianie i w ogóle poznawianie obcej kultury nie jest takie proste. Ja sobie zdaję z tego sprawę też. No i no, no mówię, no nie, nie mogę aż tak po prostu tego filmu odrzucić, tylko dlatego, że mnie znudził na początku. Ja do wielu filmów też wracam i bardzo często na początku mi się nie podobają, a później oglądam sam w skupieniu i jednak, jednak jestem zachwycony. Tak? Dlatego, że no mówię, temu filmowi też dam drugą szansę. No to nie, to u mnie to wygląda tak, że pierwsze miejsce exequo, lekarstwo na życie, autopsja, Jane Doe i lament, a drugie miejsce to Zombie Express. Mhm. Zombie Express sporo odstaje z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że to jest jednak kino koreańskie na modłę hollywoodzką, w sensie to jest mhm. takie blockbusterowe, typowo rozrywkowe i przez to, że dwa główne wątki obyczajowe zostały moim zdaniem popsute, Zresztą mhm. w tym samym momencie, to dla mnie ta warstwa obyczajowa, emocjonalna siadła. Rozrywka była, tak? Spoko. Rozrywka była, napięcie było, działo się, ale to stawia ten film już kategorię niżej, a do tego przez to, że z tym głównym bohaterem mam jakiś problem, no to niestety jeszcze troszkę. To nadal jest dobry film, ciekawy, warto to poznać. Na pewno, zwłaszcza jeżeli ktoś się interesuje filmami o żywych tropach, no to tym bardziej, bo to jest w końcu też jakiś tam powieść. No ja myślę, ]u? że to może z powodzeniem trafić do kogoś, do wi wielbiciela kina zombie może to trafić na półkę z powodzeniem. No właśnie, ale w porównaniu z tymi innymi tytułami, które dla mnie same w sobie są i oryginalne, i właśnie bardzo świeże, i intrygujące, i ciekawe, i sprawiały, że o nich rozmyślałem długo, to jednak Zombie Express jest najbardziej taki trywialny. Tak to imimy. Ja ale nie na ukrywam, to... czysta rozrywka, też, też tak oceniam ten film. Hmm. No dobrze, to kończymy ten, ten wariant bez i może jeszcze na sekundkę wejdziemy po prostu w detale. To wtedy razie żegnamy wszystkich, którzy filmów nie widzieli. A zresztą słyszymy się za chwilę. Następna stacja: spoiler. Uwaga! Spoiler! Wysiadamy po lewej stronie. Dobrze, przyjechaliśmy stację spojrzenia. Tak jest. Więc wróćmy na sekundę do autopsji Jane Doe i już powiedzmy wprost, o czym jest ten film. Właśnie jak go oglądałeś, to czego się spodziewałeś? Spodziewałeś się, że to będzie właśnie naprawdę thriller policyjny o nie wiem, zabójcy, który tam będzie chciał te zwłoki wykraść? Czy może będzie to film o zombie? Bo tam jest taka sugestia, no przez kilka, nie wiem, ze dwie takie sceny są, które sugerują, że może to będzie żywy trup. No. Czy może spodziewałeś się, nie wiem, wodu, wampira, czy jednak czarownicy? Nie, czarownica to jest ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałam w tym filmie. E, ostatnią rzeczą, której się spodziewałem w tym filmie, był też sposób, w jaki oni dochodzili do tego, że to jest czarownica, bo to było fascynujące, naprawdę. E, ten motyw na przykład z tymi jakimiś takimi rycinami pod skórą, które w ogóle były z drugiej strony, albo te kawałki tkaniny, które w gardle, w gardle gdzieś z tam zębami tam w chyba w żołądku, gdzieś coś. popalone, zniszczone organy Ta. wewnętrzne podzielki. To było, to było genialne. I tam zresztą bardzo doceniam też był taki moment, gdzie tam oni nawet się doszukali technologicznie jakichś takich śladów. Ziemi pod paznokciami, że to gleba z salem była. Nie to w ogóle tak wzięło, że mówię, no genialne, tak? Znaczy, że możliwe, bo że tak, z południa tak, chyba tam było tak, czy coś takiego. Tak, że fajnie to uzasadniają. Nie? I to było takie niby, ta, niby niby magia, niby paranormalność, niby jakieś takie zjawiska nie, nieokreślone, a jednocześnie. Może przewieźli złoki po prostu. Tak, a jednocześnie rzeczywistość, tak, nauka, podobało mi się to połączenie. Naprawdę szczerze. Natomiast, tak jakoś później, ten motyw takiego uwolnienia tej grozy tak? trochę mnie rozczarował, ale tylko trochę. Podobały mi się na przykład. Te żywe trupy, dzwoniące dzwoneczkami. Boże, które... to było przerażające, tak. bo, to, bo to było coś, jak coś za mną chodzi, że ty Dzwonek. wiesz, że to tam jest tak. i słyszysz ten kolejny dzwoneczek, tak. który się do ciebie zbliża i jest coraz głośniej, albo jest za rogiem i ta kamera ci pokazuje róg tak. i nie pokazujesz, że coś wychodzi, tylko że tam dzwoni. I ty czekasz na to, aż to wyjdziesz, podskoczysz w fotelu, a to nie wychodzi, więc tym bardziej tak. jesteś zestresowany i przerażony. Podobał mi się właśnie bardzo ten motyw. Podo Mnie się zawsze podoba ten motyw taki, kiedy yy, zjawiska paranormalne przebijają się do technologii. Śnieżące telewizory, komputery pokazujące jakieś dziwne rzeczy i radia, które zdają się konwersować z człowiekiem. Tak? Mnie się to też bardzo podoba. To jest taki paranoiczny efekt wtedy. Wtedy się uzyskuje i to też w tym filmie było. Natomiast co mi się nie podobało, bardzo fajnie nakreślili nakreśli głównych bohaterów, dali ciekawą tajemnicę, ale brakowało mi jakiegoś takiego, ja wiem, rozwiązania, brakowało Motywacji mi, dla złami. Motywacji zła? dla złami brakowało. Mało było, brzydko mówiąc, w tym wszystkim takiego mięska fabularnego. Mhm, ale zobacz, bo właśnie zakładamy, że to jest Wiedźma, nie? Bo to no. jest ten najprawdopodobniejszy no. wariant, chociaż słysza, widziałem w sieci takie opinie, że to może być cokolwiek, że to może być po prostu jakaś zła istota, tam ludzie nawet próbowali, pisać, że to może być nie wiem, kosmita w ludzkim ciele, cokolwiek po prostu i tak dalej, ale jednak się przechylam, że to jest Wiedźma, ewentualnie, nie wiem, może jakaś istota w ciele ludzkim, która była poddawana rytuałom właśnie w przegnania zła, tak? No ale to jest sprowadzane, jakby nie patrzy o tego pierwiastka. Ona w ogóle też miała, sama ta postać Wiedźmie, ona miała takie bardzo charakterystyczne cechy, jak ktoś gdzieś kiedyś się próbował zapoznawać z różnymi relacjami z Salem, z ciennikami z Salem, to tam też jest właśnie, Wiedźmy były tak opisywane, alabastrowa, czyściusieńka skóra, rude włosy, tak, te oczy, które później tam jak ona się tam odracała odzyskiwała te siły witalne, chociaż była trupem nadal właśnie ja myślałem, że o to, do tego też przejdę za chwilę ale te oczy zielone, też lekko takie, to wszystko to wszystko się zgadza z tymi opisami natomiast mnie brakowało trochę jej akcji bo jakby ona się tak pożywiła tą całą energią, którą sobie tam najpierw skumulowała i jakby tak wstała i jakby było takie mocne na koniec jeszcze tupnięcie, nie? Jakby nie wiem, jakby... Ale czy to nie byłoby właśnie tanie, że ona po prostu nie wstaje, zabija albo wstaje, wychodzi? Czy to nie byłoby może by, kiczowate? Może by było kiczowate i tanie, ale mnie tego brakowało. Jakoś tak e, chętnie bym ją zobaczył w akcji, tak? Jakiś taki, jakiś taki motyw, może jak zrobią drugą część, jeśli zrobią w ogóle. Ten, to nawiązanie też do, do szatana, ta piosenka z radia. To było czarownica, czarostwo, związki mhm. z szatanem. nie. Dlatego ta piosenka działa tutaj niesamowicie. Mhm. Wiemy, że próbowano ją zabić, stąd te wszystkie okaleczenia etc. Car. I to moim zdaniem świetnie zagrało. Po pierwsze, jako ten jej, ta jej geneza, powiedzmy, że kiedy się prawdopodobnie oskarżono i próbowano okaleczyć, zabić i że te wszystkie nasze ludowe metody na nic się zdały, mhm. to było świetne. A do tego, co robią nasi bohaterowie? Prosta, ale genialna rzecz, próbują spalić to ciało. Tak. I to było, Boże, oni to zrobili, oni na to wpadli, wow! Mhm. Mądrzy bohaterowie! A tu się okazuje, że ciało nie płonie. Druba mhm. ognia, tak? znana tak. rzecz związana też Właśnie z działaniami inkwizycji kościoła i tak dalej. No i widzimy, że to naprawdę może być Wiedźma albo jakiś inny pomiot piekielny. Ale właśnie, gdy już to akceptujemy, to mnie się podoba to, jak to działa, bo to właśnie to nie jest, nie wiem, kobieta, która po prostu żąda zemsty. Bo tam przez chwilę mamy taką sugestię, że może po prostu ona się mści za to właśnie okaleczenie, za to, że ją pod... wzięto na tortury, Okaleczono, spalono tak, i tak ale dalej? tam się pojawia jeszcze, przepraszam, jakiś taki niejasny moment, bo ten młody, jeden z młodych, znaczy jeden z koronerów, ten młody, Ostro. mówi o tym, że ona próbuje nam coś powiedzieć w jednym, w jednym miejscu i to, dla mnie to też tak wyglądało, że mówię o fajnie, ale potem się tak urwało. Ale nie, nie, właśnie, to, nie, nie, nie, nie urwało się, bo chodzi o to, że młody zadaje pytanie dlaczego, nie co. Uh -huh. Ojciec się skupia na faktach. Jakie mhm. są ślady, jakie są obrażenia mhm. i tak dalej. I tylko to opisuje. Tak? Nie szuka powodów, a młody szuka powodu. Dlaczego jej to zrobili? No czyli wieźma. Mhm. A dlaczego teraz się to dzieje? Bo ona chce nam coś powiedzieć. Co nam chce powiedzieć? My znowu jej okaleczamy to ciało. Przez chwilę myślałem, że będzie taki motyw, że będą ją zszywać po prostu mhm. czy coś. Że nie wiem, te wszystkie właśnie skórę na nowo nałożą, te organy włożą do środka czy coś i może w ten sposób ona odpuści. Ale to by było znowu trochę tanie, a tutaj się okazuje, że ona nie musi mieć motywu. Ona po prostu prawdopodobnie zabija tych, którzy są jej w pobliżu. To jest demoniczna siła, tak, jakaś piekielna. Więc dlaczego ona ma się kierować jakąś ludzką zemstą? No, tak. Ona po prostu zabija i to tak z przytupem. Ona nie wstaje i nie wiem, nie skręca karku, tylko, nie wiem, akcja z windą. Teoretycznie to był trik, który się pojawiał już w innych produkcjach, mhm. ale on się często pojawia tak głupio, że, że tej śmierci nie powinno być. A tutaj co jest istotne, my czujemy, że ta siła zamotała bohaterom w głowie. Mhm. Że oni właśnie też tracą trochę kontakt z rzeczywistością, bo to coś tak mhm. mocno na nich wpływa. Mhm. No i czy nie tak działałaby siła piekielna, gdyby mogła? Dlaczego miałaby działać jak człowiek? nie? Bardzo powiem. możliwe. Właśnie ta nieobliczalność, ten brak jakiejś takiej konkretnej, bezpośredniej motywacji w przypadku tych bohaterów, dla mnie to gra super, bo to pokazuje właśnie mi tę nieprzeniknioną moc, moc zła, która po prostu się aktywowała i potem ta końcówka, ona pokazuje, że będzie więcej ofiar po prostu. Ale ja nie czułem, że to będzie właśnie, nie wiem, sequel z tym policjantem czy inna kostnica po prostu, inny koroner, tylko ja tu jestem, ja będę działać. I tyle. A Ty, Widzu, wróć do domu, a ja będę dalej mordować. No Let i... the sunshine in. Spuść tak. słoneczko do serduszka. Tak. I uśmiechaj się, bo gdy jesteś smutny, to szatan się cieszy. to prayers, But oh, he feels so awful, when he sees me on my knees. So if you're full of trouble, and you never sing to no i tym optymistycznym akcentem przechodzimy. Tak jest. Wsiadamy do pociągu. Mm -hmm. Tak i tutaj nie wiem czy chcesz coś z początku czy środka jeszcze omawiać szczegółowo. Hmm, chyba nie. Bo właśnie ta końcówka Akcja z lokomotywą, bo ten pociąg się wykoleja, tam właśnie te szyby się pękają, tak w ogóle te wagony się rozpadają, te zombie się wysypują. To wszystko jest bardzo teraz już efekciarskie, ale i efektowne zarazem. Ładnie to wygląda, dobrze się na to patrzy. Ale potem mamy tego prezesa i ten prezes. No umówmy się, on nie jest po prostu niesympatycznym człowiekiem, tylko on jest No, on jest straszny, okropny i, i wszyscy to widzą. Mhm. I potem jeszcze, o ile akcja w pociągu, że chce się zabezpieczyć za wszelką cenę, niech ludzie giną, ale jeżeli istnieje ryzyko, że są ugryzieni, to my ich tutaj nie wpuścimy do naszego przedziału, to jeszcze na jakiejś płaszczyźnie jest do kupienia. Ale gdy on potem wbiega, mamy te, to, to rozdzielenie bohaterów i w jednym z wagonów jest trzyliderka i nasz baseballista. I gdy on wbiega i zamiast po prostu zatrzasnąć drzwi, czy krzyczeć, wrzuca im dziewczynę na pożarcie tym trupom, Skurwie. to to już jest taki moment nie, to jest przesada. To, to, to, to, to, on, on nie, Do tego też trzeba odwagi cywilnej. Dla mnie to był dupek. To był ham, wredota, ale to był Ciamajda, taki. No, to nie był człowiek zdolny do jakiegokolwiek sensownego czynu, więc już to mi się zgryzło, a do tego ten młody, zamiast właśnie wtedy go dopaść i mu skręcić kark na miejscu, za coś takiego, to ja bym gościa. Nie, chociażbym go męczył chyba trochę dłużej, ja bym go tak od razu nie dobył. ja bym go. Ja to bym po prostu skiemi, i bym dopóki nie. No właśnie, jakbym mógł, to bym długo to robił. Jeżeli by zombie biegły, to szybko i biegnę dalej no ja bym tego nie odpuścił, młody odpuścił, ale dobra, tutaj powiedzmy emocje, akcja, szybko, tak, nie wie co się dzieje, ten stres, spoko. Ale to, że potem ten koleś zamienia się w zombie, w ogóle doprowadza do śmierci jeszcze nie motorniczego, tylko konduktora, to już jest po prostu ad absurdu. A gdy potem się okazuje, że ojciec z dzieckiem i kobietą w ciąży trafia na tę lokomotywę i ten koleś tam jest ugryziony mhm. jako zombie, i jeszcze ojciec nie ma żadnego powodu, żeby go trzymać. Tutaj w tym filmie w ogóle nie ma takich motywów, że nie zabije go, bo to zombie za bardzo. nie. Raczej szybko widzą, że no tutaj nie ma co się zastanawiać, czy to nadal mój kolega, czy nie, bo biegnie na mnie i zaraz wszystkich nas pożre. A tutaj nagle ojciec w momencie, gdy ma przed sobą najgorszą postać w ogóle z całej Korei Południowej, zamiast od razu ją wyrzucić i ochronić swoją córkę i kobietę w ciąży, bo już kit nawet z emocjami, sorry, on ochrania no. to dziecko, on się zastanawia, się patrzy na. No, ale to skryta. właśnie go odróżnia od tego skurwiela trochę. Nie? Ale co, przecież to już nie jest człowiek, ma przed sobą potwora, który zaraz zabije jego dziecko. Tylko, że my te sytuacje obserwujemy z zewnątrz, nie? nam jest łatwiej, bo jesteśmy obiektywnymi obserwatorami. Ale ty, no, nie, wiemy, jakbyś się z nim tu, Wiemy i widzimy wszystko. Tak? Ale koleś wcześniej przeciskał się przez hordę zombie Tłukuje kijami, co miał pod ręką, nawalał, wrzucał w no, okna no. na ziemię i nie miał z tym problemu. A teraz widzi tego gościa, który już raz go prawie zabił i teraz drugi raz zagraża jego córce. No tak. Dwa razy zagraża życiu jego córki no. i on z nim nie walczy jak człowiek, nie wyrzuca go po prostu trzy sekundy i po sprawie, tylko czeka i potem daje się jeszcze powalić, ugryźć i sam ginie. Pewnie, że to jest idiotyczne, A tylko że może... Tak mi się wydaje, może przesadzam, ale to jednak miało jeszcze podkreślić tę różnicę pomiędzy człowieczeństwem a brakiem człowieczeństwa. Kiedy ktoś jest jeszcze. Człowiekiem, no moim zdaniem to były A kiedy jest, jest zwierzęciem, mi tam było parę takich scen, być może ta nie wyszła właściwie. Zgadzam się, że mnie też bardzo zabolała. To ta by mnie nawet, właśnie, bardzo w anime zabolało, takim Bardzo mi się nie podobała, aczkolwiek. Czuję, co autor miał na myśli, krótko mówiąc. Znaczy, no, spoko, ja też rozumiem ten kontrast, ale moim zdaniem zupełnie niepotrzebny, bez sensu, beznadziejny. Ja się zgadzam, absolutnie. I potem dziewczynka i kobieta w ciąży dojeżdżają tą kolejką do busa, wchodzą do tunelu, mhm. dziewczynka śpiewa piosenkę, żołnierze ich nie zabijają, bo zombie nie śpiewają piosenek. I też jest piosenka, której się uczyła dla ojca, no i mamy niby sentymenty i taki no happy end to może za dużo powiedziane, bo tam zginęła masa osób, ale, ale dla tych dwóch osób tak, przeżyły, dotarły do bastionu. No ich świat tak został ocalony, tak, ich życie, no. Tak i jak Ci się podoba to zakończenie? Jeszcze wiemy też, że to wszystko zostało spowodowane przez korporację, na której pracował ojciec. Tak. I to też jest dla mnie takie Serio? To jest jak wysadzanie właśnie, znaczy zamykanie bomby atomowej w lodówce, nie? Czy, no, trochę z tą skalą przesadzają, ale już okej. Okay. Absolutnie, jak Ci podoba to ostateczne zakończenie? Ja się na starość robię sentymentalny, w związku z tym mi się podoba <laughs> i przykro mi, wiem, że się tego nie da uzasadnić w sposób logiczny, ale ono do, do mnie po prostu uczuciowo i emocjonalnie przeważa. niestety. No mówię, starzeje się, robię się strasznie sentymentalnie. A ja Ci właśnie powiem, że dla mnie to wypadło kiczowato. Ja się spodziewałem, że oni zakończą to mocno i po prostu zabiją przynajmniej jedną z tych osób. Ja wiem, ale mnóstwo jest takich kiczowatych momentów w różnych filmach i ja się niestety łapię na tym, że one mnie rozczulają. Na starość tak mam. Ja wiesz, Tyle ja machania nie. siekierą już widziałem <laughs> i rozbijania ubów, że naprawdę się robię na starość sentymentalnie. Ja Przysięcia. płaczę na tylu filmach, ale tutaj nie. Niestety. No, cóż mam zrobić? No. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób usprawiedliwić. No dobra, no to chyba... <laughs> Chyba tym kończymy, nie? Optymistyczny bardzo? Tak. Nie płaczcie. Będzie dobrze. Mm -hmm. To co? To serdeczne dzięki. Dziękuję również. Oj, doktorze Wroński. Tak, doktorze Cieśliński? Czy to nie pana stacja? Niestety na to wygląda. No cóż, miło było z panem podróżować, ale nam mnie już pora, dlatego... Pozostaje mi życzyć Panu miłej reszty podróży i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Również powodzenia w sekcji, wielu sukcesów. Dziękuję wzajemnie. Jeszcze raz do szybkiego zobaczenia. Polecam się na przyszłość. Tak. A ja będę kontynuował moją podróż, ale już samotnie, w spokoju. Dlatego też. Życzę Wam, kochani moi, tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. O, chyba dojeżdżam. O, tak, Haro. Czas spotkać się z profesorem. Chyba coś Coś szumi. Ja nie wiem, czy to nie są te... te na górze nie wiem, co to jest wentylacja, czy już klimatyzacja, czy co? Ja to aczkiem, bo brzmi jakby samolot przygotowywał. Tak, tak. Dziękuję. Strefa Maroko. A dokąd pan. A <śmiech> jezu, witam i zapraszam. Ty wybierz, A może Muszę wstać właśnie. Dobra. Ale nie do tego wierzę. <śmiech> wiem, wiem, ale to jest dywan. Nie chcę go zniszczyć. Dokąd pan zmierza? Do chyba Przeprowadzamy tam z profesorem Jerzy Mandeckim sekcję wiem. Uy, to trochę przy... <głos> <głos> Stos <spowułamy. głos> to, to brzmi dla mnie. Wyrewolwerowany rewolwer. Cóż to zeszedł? Do hrabstwa Harą. <głos> Do hrabstwa Haru. Mamy tam przeprowadzić z profesorem Jagosławem Mandeckim sekcję z że <śmiech> Żerysław Mamy <Mandacki>. Mam szereg z Sekcję niezidentyfikowanej kobiety Na prośbę mieszkańców hrabstwa Zdanie wielokrotnie złożone <śmiech> Twój przyjaciel <śmiech> Do hrabstwa Harrow Mamy tam przeprowadzić Profesorze, sekcja miała dopiero wam mnie Na życie nie słuchać. Dokąd pan zmierza? Dokąd pan zmierza? <laughs> Zadłużła pani Boga? <laughs> Czy mam pan chwilę, żeby porozmawiać o naszym królu i zbawicielu, Jezusie Chrystusie? <coughs> <coughs> Dokąd pan zmierza? Do chiawstwa Harold. <coughs> Ale nie musisz. <coughs> Przecież to było. To, nie rapujemy. Spokojnie, nie ma bito. No. Chuduj, Do <tryk> Dokąd pan zmierza? Pójdę, boso. Pójdę, boso. O, dobra. Do hrabstwa Harrow. Mamy tam przeprowadzić strukturę. <tryk> Do hrabstwa Harrow. <Hagel. tryk> Do hrabstwa Harrow. Do chyba? No, a pił pan już wodę. Niech pan na tej wysokości w tym pociągu trzeba dużo pić. Wiesz, za szybko jedzie i węgorze uciekają. Dokąd pan zmierza? Do hrabstwa Hago? Mamy tam przepiować. Żeby ja lud jest, pan pan jest doktor, to że śmieński. rozmawiał pan ze do sobą. Dobra, to inaczej może. Dokąd pan zmierza? Ale to akurat tak samo. Nie graj, bądź. 10 minut na gel. Do Busan? To za godzinę ma pan chyba przesiadkę. Nie mylę się? Zgadza się. W rzeczy samej. W Seulu. Skąd ci ten Seul? No dobrze, ale ty jedziesz tą Haro, to dzieci po drodze. W Moskwie? Nie, wiem. A może... dokorzycalibyśmy. Idziemy <śmiech> w twoje Wyśmienij ty pomysł. Nawet mam przy sobie dyktafon. Ciu. Co mam zrobić? No, mam przy sobie dyktafon. Dlaczego no, głośniej być. Tylko złap go tutaj za boki, żeby nóżek nie strzelić. A jak coś wyłączę? No dlatego tutaj zaboki, bo tu nie ma przycisku. Aha, nie ma. Ale nie, kładziesz go i mam przy sobie dyktafon, i go podnosisz kładziesz. Bo on stoi, tak, cały czas? Mhm. Nawet mam przy sobie dyktafon. Mhm. Dobra, to teraz jeszcze raz na żywo. I bez śmiechu, bez ale... O, o, może? Co to było? Ocha może. <śmiech> Nie wiem, <śmiech> <śmiech> Dokąd pan zmierza? Ja do chyba aktualnie. Mam się tam spotkać <śmiech> <śmiech> mam się tam spotkać z doktorem. A, kurde, mam się tam spotkać. Mam się tam spotkać. Mam się tam spotkać z profesorem Czerosławem Mandeckim. Mamy wspólnie przeprowadzić sekcję niezidentyfikowanego ciała ko... Nie. <śmiech> <niezidentyfikowanej> kobiety. <śmiech> niezidentyfikowanego ciała. <śmiech> Jeszcze nie jesteśmy pewni płci, ale wszystko dokładnie. No, no. I wspólnie dostaliśmy za zadanie przeprowadzanie sekcji ciała niezidentyfikowanej kobiety. E, takie zlecenie na zlecenie lokalnej. Nie, jeszcze raz. E, mamy tam, mam się tam... Już od kwietnia w twoim województwie. Mam się tam spotkać. Właśnie tego chyabstwa, A pan... A nie. <grymne> Intrygujące. A zaniż? <grymne> Jak się mówi, nie, bo nie wiem w co to znaczy. <grymne> <grymne> B no, to jest raczej, w, to jest takie jakby, ale dlaczego? A pan, doktorze Wroński? Dokąd pan zmierza? Dokąd prowadzi pana los? Ja również na sekcję, tyle że do Busan. Co? Dokąd prowadzi pana los? Dobra. Boże, moje, no to. autora stała. Ale jest. Jest sobota. Nie wiem, kto wie, i kto który... nie A po tej stronie mikrofonu i pociąg do Busan, Busan, Hank, czy też po polsku Zombie Express, po angielsku. <laughs> Ale nie przejmujcie się. <laughs> no. Za... Załatwione. Podcast do... Tadeusz To Do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Tak. Pomnasz jeszcze. Tak. Tak. Powiedz jeszcze tak i pomnasz więcej. Ale to do mnie jest? Nie, do mnie. Ja nie, nie słyszę, żebyś tym laskł. No, przyświecę sobie zrobiłem... Ale weź to, powiedz teraz tak, jakbyś do mnie mówił. Gdzieś to tak za bardzo wiesz. Jakby mnie to nie było, tak. Deklarowałeś. Szkoła gałwiaczek się tu wyszła. Pociąg do Busan to także film z 2016 roku, bo w ogóle te wszystkie produkcje. Powiem, się z tego maratonu. Przepraszam. Przepraszam. Nie umieraj. I tutaj przede wszystkim trzeba wyróżnić tatę. Ojca i jego dziecko, mhm. czyli tego się bałem. <grym> Tate i jego dziecko, czyli Seoka, Seoku i Suan. Co chcesz? Chcesz coś z autopsji też, czy. No nie wiem, zobaczmy, jak się potoczy rozmowa. Ale no, to możemy czego mówić ale... Zaczynamy z autopsji. Co coś chcesz z... konkretnie? Bo ja chciał trochę ponarzekać właśnie na ten finał Zombie Express, a z autopsji nie wiem. obrońca filmów dzisiaj widzę się Nie no to autopsji, nic nie ma Dobra, to wiem No. Hit me. Tam są ludzie. Tu tu że się dziwnie ale na mnie patrzą. Nie, tu obok byli przed chwilą. Tu, tuszem? Tak, stali koło G I się dziwnie na mnie patrzy. Może powiem, dzisiaj robią po Niemcy. <grym> <grym> ja <grym> wiecie, Dwie dziewczyny i jakiś koleś i tak do, doszły do tej drzwi, nie, ale ja akurat wyszedłem, i, a one tak patrzą Ale młoda mnie. czy Młode, I tak patrzą na mnie, patrzą na siebie... A w i... nie? Nie, nie. I patrzą tak na mnie, patrzą na siebie i mówią, a to chyba nie tu. <laughs>